Extra, extra, extra, mm. extra. extra, extra, Fila. extra yeah. Tio, Nerwowi żyją krócej Chwila, nastukałem się Zaraz powrócę To mój styl Bez nerwów, bez złudzeń Emanuję luzem Mam swoją muzę Jestem stróżem swojej duszy kumuluję energię do burzy Skupiam się jak w tle Deszcz mi służy, Czasem się zamulę I mnie znuży Chwila i pomaga, skręcam jointa, syna. lecę Chwila, spadam. ludzie mówią różne rzeczy Błagam, ja pierdolę, nawet jak ktoś krzyczy Chciałbym życzyć wszystkim tego Chwila, zawsze spoko, ZTJ, pilak Moment, Chwila, daj se luzu Moment, nie chcę kurwa żadnych komend Chcesz być ziomem, musisz się powstrzymać Chwila, mówię i mała przerwa w rymach i już dobrze w myślach Wolę tak, niż jak mam cię zmyślać To jest lepszy patent, lepszy świat Niż agresja, wizja życia Misja, zwyczaj, chwila Więc wolni chwilę, pomyśl Proszę, życie stałoby się prostsze Ostrzej, daj spokój, chwila mądrzej Chwila dla wytchnienia, jak się złośczę, Nic na szybko, wiem o tym dobrze Chwila, i tak zdążę, myślę zdążę A jakby co, to gdzieś tu krążę Chwila, więc teraz sprawdź mój krążę Chwila, chwila, chwila. chwila. chwila. To? to była chwila, to była chwila, aha a teraz będzie muzyka, bloki, skręty. Już w styczniu nowy album, numer i DJ Zero. Wielki oprezentuje, prezentuje. Aha, dwa gorące teledyski, jak na razie. Singielek gorące w remiksach DJ Maria i Musli z Humanistics. Do tego wyjebany teledysk, więc sprawdźcie to. Jak zobaczycie, to kupcie moją płytę. Ta w dobrych sklepach muzycznych, pamiętaj. Nie kupuj na stadionie, ani nie piratuj z internetu. Pokój, bracia i siostry. A teraz, a teraz, a teraz... A teraz specjalnie, specjalnie dla Was. Dla specjalnie Santana. <laughs>